Zapraszamy do wysłuchania materiału z centrum prasowego LEMON. Wysokich lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Moim gościem jest Andrzej Wach, wiceprezes Krajowego Towarzystwa OPA Poland. Witam Pana. Dzień dobry Państwu i witam Panu. Plusy i minusy małych samolotów. Znaczy, ja nie widzę minusów. Może tutaj w dyskusji do jakiejś dojdziemy. Plusy to przede wszystkim takie, że można się bardzo mocno uniezależnić od sieci dużych lotnisk, że można dotrzeć na bardzo małe lotniska czy lądowiska. W Polsce istnieje jeszcze pojęcie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań, czyli tak naprawdę łąka, która pewne kryteria spełnia już może być tym miejscem, innym miejscem przystosowanym do startów i lądowań. To są plusy takie operacyjne, w sensie, gdzie możemy polecieć gdzie możemy wylądować. Bardzo dużym plusem jest też to, że lecimy wtedy, kiedy chcemy, prawda, że nie czekamy na planowy rozkład lotów, który jest na przykład jeden w ciągu dnia samolot, tylko wsiadamy, lecimy. Oczywiście pewnie to się wiąże z jakimś wyższym kosztem i tu pewnie niektórzy mogą powiedzieć, że to jest ten minus, ale jeżeli zaczniemy liczyć w tej całej, w, w tym rachunku jakby takim, który czas jest zrobić ekonomicznym, liczyć swój czas też, czego często nie robimy, prawda, albo sumiennie chcemy policzyć koszty samochodu, jakie mielibyśmy, jakbyśmy i samochodem, to to lotnictwo naprawdę nie jest aż tak drogie, jak nam wszystkim wydaje. Minusem może być to, że nie możemy wylądować wszędzie. Powiedział pan co prawda, że są łąki, na których już też możemy lądować, jeśli są tylko przystosowane, no ale w Warszawie na przykład nie możemy wystartować z centrum miasta. No ale tak samo nie może pan wystartować z centrum miasta samolotem rejsowym, prawda? W Warszawie są, no jest lotnisko Okęcie, o którym wszyscy wiedzą. Mało kto wie, że jest lotnisko Babice, no pewnie o nim jeszcze wiedzą, ale na przykład mało kto wie, że jest lotnisko Konstanty Niedziorna, że jest lotnisko osobienia łacheczki które jest od Warszawy oddalone w parę kilometrów, że jest lotnisko Chrztynne, które jest lotniskiem warszawskiego również jest oddalone w kierunku na, na jest na granicy prawie zarowu zgranickiego. Te lotniska są już nieznane dla. O, no, powiedzmy, szerokich rzecz, e, słuchaczy, a one naprawdę spełniają bardzo istotną rolę, bo tam odbywa się sporo operacji lotniczych. Operacja lotnicza, to tak do wyjaśnienia, to jest start i lądowanie. I wiele z nich, na przykład takie lotnisko jak Babice, w skali roku ma więcej operacji lotniczych niż Okęcie. A gdzie trzymać swój samolot, jak wylądujemy na takim właśnie małym lotnisku? Można go przywiązać do ziemi i zostawić, także nic nie musi nic stanie. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Wach, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Aopa Poland był moim państwa gościem. Dziękuję uprzejmie. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.